Akademickie na 91 i 91,6 FM, a w nim audycja Masz Trzy Życia, czyli audycja o grach wideo. Są z Wami... Miłosz Szymczak. Mateusz Gasiński, a realizuje nas Gosia Kilar. I witamy się z Wami po raz pierwszy od jakiegoś czasu o godzinie 18, tak jak się tydzień temu odgrażaliśmy, zmieniliśmy godzinę, także 18 niedziela zapamiętajcie. Tak, wbrew temu, że coraz ciemniej, ale no im ciemniej, tym lepiej się gra, więc... Tak, właśnie. nic nie świeci ci monitor. Tak, w, w, w ten właśnie rejon celowaliśmy, no i im później będzie, tym będzie lepiej, nie no ale to e, może z newsami zacznijmy. Tak, bo newsów, mimo że się coraz bardziej rozkręca branża growa, bo już jest jesień, to jeszcze nie, nie ma tak wielu, powiedzmy na przykład premier, czy jakiś tak, szykujących taki informacji. taki przełom mamy właśnie. Ale ja mogę może zacznę od około growej rzeczy, mianowicie od filmu, film Assassin's Creed. Wiele filmów na podstawie gier miało powstać, wiele pomysłów upadło, wiele powstało i było bardzo złych. Ten ma podobno być fajny, tym bardziej, że ostatnio pokazali, kto jeszcze w nim zagra, a zagra w nim Jeremy Irons. Tu chyba nie trzeba mówić, kim ten fan jest. I drugi pan, Brandon Grison. Tego już musiałem sprawdzić, bo nie znałem go z nazwiska, ale znałem go z widzenia, bo on grał w Harrym Potterze szalono-okiego Moody'ego. Tak, ale teraz dla tych, którzy nie wiedzą nic na temat właśnie filmu, no głównym takim chwytem tego jest to, że główną postacią, czyli naszym asasynem, będzie Michael Fuzzle. Bender, no, czyli człowiek, którego możecie znać no, z roli Magneta w, na przykład w X-Men pierwsza klasa, tak? Coś e, dalej, jakieś filmy, czy, czy jeszcze jakieś gry masz? No Może tylko powiedzmy, że premiera w grudniu, ale za rok. Grudniu, ale za rok, no to prawie jak, tak z, prawie jak z niektórymi grami na Wii U. E, tak, w tym roku e. mamy Star Wars, także musimy się tym pokuszyć. E, druga szokująca sprawa, to nie, pierwsza nie była szokująca, ta jest szokująca, e, Tomasz Gop. To nazwisko może niekoniecznie jest wszystkim znane, ale na pewno gdzieś usłyszeliście w kontekście, powiedzmy, albo Wiedźmina, albo Lords of the Fallen, szczególnie Lords of the Fallen. To jest pan, który właśnie pracował najpierw w Projekt Red przy Wiedźminie, po drugim Wiedźminie odszedł do CI Games, gdzie faktycznie był producent, producentem wykonawczym, tak. T taki tytuł nosił i stworzył Lords of the Fallen, no ale coś tam się nie dogadali panowie w CI Games i pod swoje skrzydła postanowił wziąć go Techland który ustanowił go też producent, producentem gry, której tytułu jeszcze nie oznajmili. Ale prawdopodobnie nie jest to ten Hellraid, który yy, jest powiedzmy, w takiej fazie jeszcze przeróbkowej, yy, ale coś zupełnie nowego, to be announced, czyli będzie ogłoszone, tak to jest powiedziane, jeszcze nie wiemy co to będzie, ale można się spodziewać, że z Tomaszem Gopem na pewno będzie coś ciekawego. Masz coś jeszcze, Mateusz, Bo ja mam tutaj całą listę, więc... Czekam. Dawaj, okay. dawaj. Humble Bundle, który wypuszcza takie pakiety gier za, ma, za małe pieniądze. Ostatnio sobie... I, mógł... i wspiera fundacje. Tak? Tak. No, jakieś, jakieś różne fundacje pomagające dzieciom i nie tylko. No, stworzył taką w tym momencie ofertę monthly bundle, tak? Abonamentową. Tak, jakby płacimy raz na miesiąc, ile tam jest? 12 dolarów. Tak, no i dostajemy jakąś grę. Nawet nie jedną, ale cały pakiet. Tak, ale tego jeszcze nie wiadomo chyba. I to tak... ma być kod w worku, czyli niespodzianka. Płacimy i tylko czekamy. Ale będą tam gry, które jeszcze się nie pojawiły w Humble Bundle yy, i ponoć będą niezłe, więc... I wszystkie mają się na Steam'a, więc nie będzie jakichś takich gier, które powiedzmy nie przeszły chociażby tej weryfikacji Steam'owej. No z tą weryfikacją Steam'ową to bym uważał, ale... <laughs> tam naprawdę niektóre ciekawe rzeczy można znaleźć, ale no... Jest taka opcja, jeżeli ktoś... Jakby kupuję każdego bundla, który wyjdzie, to równie dobrze można sobie właśnie się zapisać na tego Humble Monthly, to się nazywał, to nie z bundle, tylko Humble Monthly. No i jest y, osoby, które jakby zapiszą się na to przed 6 e, listopada. Zostanę jeszcze za darmo na coś. Tak. Jaki to jest tytuł? To nie. jest... Y to jest tytuł... Tu w tym momencie, nie widzę tego. Learn klikam i będzie... Legend of Grimrock. Dwa. Tak. Okay. I druga odsłona tej gry. Dalsza rzecz, jeżeli mówiliśmy o tej weryfikacji na Steam, to jest jeden tytuł, który moim zdaniem y, na pewno się na Steam nadaje. Mianowicie chodzi o. Y, jak to List Lichtpr to jest y, tytuł polskich twórców, to jest Bartek, Pieczonka i Rafał Zaremba. Oni wypuścili, powiedzmy wypuścili, wrzucili swój tytuł, swoją grę na Green który, ten, ta gra oczywiście tego Green przeszła z nawet dobrym wynikiem. Ja też czekam tylko na jej premierę, jeszcze nie wiadomo kiedy, y, ponieważ jest to bardzo ciekawa platformówka z bardzo ciekawą grafiką i jeszcze jakąś tam mm, fabułą trochę nordycką, trochę taką dziwną. W każdym razie chodzimy tam ludzkim który rzuca włóczym. Już to samo w sobie jest moim zdaniem ciekawe. Mam nadzieję, że to będzie coś a la Angry Birds, tylko że, że się chodzi z tą pracą. Tak, dla osób, które jeszcze nie kupiły StarCrafta, wujki Legacy of the Void, bo albo czekałem na wersję właśnie taką, że już wyjdzie, albo na wersję właśnie y, taką jakby odpicowaną, pudełko i wszystkie bajery, y, Blizzard właśnie odgłosił, co właśnie w tej wersji exclusive, czy tej super wersji będzie. No i będzie gra, będzie jakieś DVD z behind the scenes, będzie soundtrack, będzie książka z obrazkami, no i do tego będą jakieś rzeczy w grach i to wszystkich grach Blizzarda, bo będzie e, rzecz do, Star do StarCrafta, czyli jakieś dodatkowe skiny dla, dla jednostek, będzie pet w, w Warcraftie, przepraszam, World of Warcraft, będzie e, Bayer do e, Diablo 3, będzie tył karty do Hearthstone'a, no i jeszcze dodam do tego Mounta do Heroes of the Storm, więc jest po całej, po cały przekrój właściwie gier coś dostaje w tym pudełku. Ceny nie znam niestety, ale pewnie no będzie trochę więcej niż normalnie, nie? Ja się trzymam polskich gier i idę dalej. Vivid Games zbyt Bydgoszczy Studio, które stworzyło bardzo znane w świecie mobilnym Real Boxing. Właśnie można powiedzieć już jak bardzo popularna ta gra jest, ponieważ na Androida ściągnęło jest ponad 10 milionów ściągnięć, a na iOS -a ponad 15 milionów. To razem daje ponad 25 milionów ściągnięć tego tytułu, a wiadomo już, że wychodzi, a nawet już wyszła druga część tej gry, na silniku Unreal Engine 4 w ogóle, co mnie trochę dziwi. W Kanadzie już można się chyba bić, u nas jeszcze nie, ale już jeszcze w tym roku będzie Real Boxing 2. Więc myślę, że to jest chyba ścieżka, którą Vivid Games powinno podążać. Ja mam taką informację, że Microsoft kupuje, kupuje dużo różnych dziwne rzeczy. W tym, w tym momencie Microsoft kupił Havoc to jest silnik fi fizyki. To się instalował przy niektórych grach. Znaczy ale w większości to jest... jest on po prostu gdzieś tam zintegrowany. Używany w grach jest w większości i no jest z nami już trochę. No i kupił właśnie tego hawoka od Intela, przykład jeszcze kupił e, middleware, animation middleware, coś takiego. Nie wiem co to, ale pewnie coś w okolicach właśnie tworzenia gier, więc. E, no Microsoft pewnie ma jakieś plany związane z tym, na pewno jakie. Tak, z korzystało wielu, wiele firm, wielu producentów, ale Microsoft obiecał, że nie, nie zamknie go dla siebie, że nadal będzie go udostępniał innym, więc nie ma tak, że... Jak z Minecraftem nie ma tak, że go zamknął nikomu go już więcej nie oddał. Na PlayStation można nadal grać Minecrafta. Jeszcze coś może od Nintendo. Nintendo postanowiło również w Europie, bo dotąd tego nie było, wypuścić yy, reedycję swoich niektórych tytułów w wersji Nintendo Select, yy, czyli takich wersji tańszych. Jak kojarzymy jakieś takie serie Gold czy coś w tym stylu, to Nintendo też ma coś takiego co tam będzie? Jest tam jakaś Ja Jest się tytułów, ja może wymienię takie, które przykuły mają uwagę, na przykład Yoshi's New Island, Star Fox 64 3D, czy nawet Zelda a Link Between Worlds. The, the world. I to, jest, to są gry na...? To są gry na Nintendo 3DS, faktycznie, zapomniałem dodać. No właśnie, bo tak, po co to jest? No, jest to rzeczywiście odświeżenie takich gier, które są rzeczywiście klasykami, a czasami są też y, grami ze starszych konsol, tego co tam, tak? Yoshi. Hmm, one wszystkie były na 3DS-a. No to pomyliłem się, no ale... Tak, to takie reedycje po prostu. Okej, okay, i jeszcze co? Yy, może to, że Real, yy, Real, Roller Coaster Tycoon World zapowiada się nieźle, to jest gra, która wyjdzie już w grudniu. Yy, od Atari, Atari, które trochę było zapomniane, trochę też yy, podupadło, jeśli chodzi o swoją obecność na rynku gier. Yy, naprawdę wszyscy trzymają kciuki za nowego Roller Coastera, który, który nie jest już mobilną, a taką prawdziwie pc pecetową, yy, bardzo fajną i chyba wraca do swoich korzeni. Miejmy nadzieję, że będzie fajna, a tymczasem chyba kończymy newsy, bo za chwilę mamy yy, dla Was na antenie. Ja tylko mam nadzieję, że będzie się dało te... te. Czućcie jakby niezakończone... rozwalać pory. znowu w powietrze. To było najlepsze w tak. A ja y, wam powiem, że za chwilę będzie na naszej antenie rozmowa z ciekawą osobą o bardzo ciekawym przedsięwzięciu, ale to za chwilę. Słuchajcie, Akademickiego Radio Luz na 91, 6 FM, a to jest audycja Masz Trzy Życia, czyli audycja o grach, wideo. I y, tak jak zapowiadałem, witamy się z Rafałem Polito, który jest level designerem w Techlandzie. Cześć. Cześć wam wszystkim. I powiem wam, jeżeli jeszcze nie wiecie, że Rafał jest osobą, która prowadzi kurs tworzenia gier w Unity w Padbarze, który od niedawna właściwie funkcjonuje. Czy możesz nam więcej powiedzieć coś o tym, tak właściwie skąd ta inicjatywa wyszła, żeby uczyć ludzi we Wrocławiu? E, inicjatywa wzięła się z tego, że tak jak wspomniałeś pracuję w Techlandzie, jestem level designerem i od jakiegoś czasu udostępniliśmy nasz edytor ludziom i każdy użytkownik Dying na komputerze może sam też tworzyć własne levele. I pomagam ludziom na forum tam w pracy właśnie tworzyć takie levele i pomyślałem, że w sumie to całkiem fajna inicjatywa, fajnie się ludziom pomaga, fajnie się ogląda rzeczy, które oni tworzą i pomyślałem, że można wyjść troszkę poza, poza pracę i takie, rzeczy też robić właśnie, na przykład, tak jak wspomniałeś w padwarze. Bardzo lubię po prostu ludziom pomagać i chciałbym pokazać ludziom, jak to właśnie tworzy się gry, bo dużo ludzi nie wie, nie jest tego świadoma w ogóle i chciałem właśnie tak pomóc i pokazać, jak to wszystko wygląda od kuchni. A dlaczego silnik Unity? Czy chodzi o to, że on jest darmowy, czy o to, że ma dużo, dużo funkcjonalności różnych, czy chodzi nie o nie jest o to, co, prosty? Chodzi o właśnie o to, że jest darmowy, że ma dużo funkcji i znam go bardzo długo, już tak ze lat. Lat. Także dlatego głównie Unity. Pokazuję to wszystko na Unity, jak to zrobić. To powiedz nam więcej o tym kursie. Jaka jest w ogóle forma tego kursu? Jak to wygląda? Forma tego kursu jest dosyć, dosyć innowacyjna. Przede wszystkim kurs odbywa się w barze, w padbarze, w lokalu z konsolami i z drinkami i alkoholem. Także to jest taki dość nietypowy kurs, gdzie można właśnie razem fajnie spędzić czas przy drinkach i czegoś właśnie się nauczyć. Spotykamy się co środę o godzinie 20. Zajęcia, zajęcia, kurs, jakkolwiek to nazwać, trwają około 2, godzin, 2, do, tak do 2, 2, 2 godziny, 2,5 godziny. I mieliśmy już y, dwa spotkania i w tą środę będzie kolejne spotkanie i tak, tak to właśnie wygląda. Siadamy razem wszyscy w jednej, w jednej sali, ja coś pokazuję na telewizorze jest moim komputerem, ludzie przychodzą z laptopami, na laptopach im pokazuję, pomagam robić y, różne rzeczy, włącznie z programowaniem, ostatnio uczyłem programować y, grafika. Właśnie jakie trzeba mieć predyspozycje, czy trzeba być programistą, czy trzeba być grafikiem, czy... Y, można być każdym tak naprawdę i każdy może się tego nauczyć, na pewno programistom jest łatwiej, jak im coś tłumaczę to oni już od razu tam wiedzą, a grafiką na przykład czy inną osobom bardziej artystycznym, istycznym, jakbyśmy moglibyśmy to tak podzielić, no to trzeba troszkę więcej czasu poświęcić i dokładnie to wytłumaczyć, żeby, żeby to zrozumiały. A Unity nie jest aż takie trudne, tak że można to łatwo, łatwo załapać. Ciągle mówię, że każdy mógł w ciągu miesiąca się nauczyć robić gear od podstaw i, i robić to samemu. Za nami już są dwa spotkania. Czy będzie problem, że ktoś będzie chciał, usłyszę o, teraz, w tej chwili o tym kursie, będzie chciał dołączyć, czy to będzie problem, żeby się wdrożyć? Czy... Y może być troszkę problem, ale można by tak przyjąć, że mogę troszkę udzielić krepetycji dodatkowych zajęć. Przez spotkaniem, wtedy Polecam przyjść wcześniej godzinkę i możemy nadgonić troszkę tematu i pokazać, jakie ten rzeczy były. I rozumiem, trzeba mieć swojego laptopa, tak? Tak, najwygodniej, najwygodniej będziemy mieć swojego laptopa. Prąd mamy, mamy przedłużacze, także o to się nie martwcie, bo na pierwszym spotkaniu mieliśmy troszkę problemu, ale z każdym następnym będzie nam szło coraz lepiej. Co taki, taka słowa, powiedzmy, że ukończymy ten kurs, nie wiem kiedy w ogóle szacujesz koniec? Nie, nie wiem, nie wiem, znaczy zakładam tak, że będziemy robić różne gry, zrobimy jedną, potem będziemy robić drugą i trzecią, jakieś takie pomysły. dostosowujemy kurs w, w sumie do, do ludzi, to co ludzie chcą zrobić i zobaczyć to, bo pokażę. Na chwilę obecną, jaki jest taki plan? Robicie, robimy jedną jakąś grę, nie tak. macie? No i plan, jakby na, na jaki czas jest plan, żeby ją skończyć? I co to za gra na przykład jest? Ostatnio założyliśmy, że będziemy robić taki remake Metal Slug'a. Okay. własnego. Czas, ile to będzie trwało, no to właśnie zależy od tego, jak bardzo ludzie będą, ile będą mieli problemów, tak? I jak bardzo łatwo będą chłonąć tę wiedzę i się dowiadywać. Także nie, nie szacowałem w ogóle jakiś tam czasów, ile konkretnie będzie to kurs. No ostatnio na pierwszych zajęciach to dwie godziny nam się udało, znaczy pierwsze zajęcie to było takie demo, Dwie godziny nam się udało zrobić takie proste mechaniki do Mario. Także myślę, że taki, taką jedną grę możemy zrobić po, nie wiem, 7 spotkaniach, taką dosyć prostą i wtedy możemy następną albo coraz lep lepszą ją robić, ładniejszą i w ogóle. Czy można powiedzieć, że po tym kursie ktoś będzie w stanie stworzyć od zera własną tak, grę? Tak, tak, tak, Będziemy też próbować robić gry na telefon, gry mobilne, gry multiplayerowe. Także to, to co ludzie sobie wymyślą, ja będę się starał zawsze dostosować zajęcia i pokazywać to, co ludzie chcą zobaczyć. Kim są ci ludzie, którzy przychodzą? Czy to są yy, gracze, czy to są ludzie, którzy z grami nie mają jakoś po dużo wspólnego, bardziej artyści? Nie różni wiem. ludzie. Są naprawdę różni, są właśnie artyści. Ostatnio widziałem, ten chłopak był właśnie grafikiem 3D. Są programiści, ludzie z Noki, Przyszli, tam jest taka jedna ekipa. Są gracze, którzy w ogóle nic tam nie programują. Gracze, sportowcy i tak, różne, naprawdę różne towarzystwo jest. Każdy ma inną tam historię i doświadczenie i tak. A nie czy... ma tak, że tylko są programiści na tym spotkaniu. A czy twoim zdaniem tworzenie gier i granie w gry to jest coś, co jest nierozłączne, czy można na przykład tworzyć gry nie, będą, nie będąc jakimś wielkim miłośnikiem? Poma na pewno granie w gry pomaga w ich tworzeniu, żeby bardziej zrozumieć o co chodzi w grze, jak to wszystko działa i wypadałoby grać w gry. Jeżeli chce się tworzyć gry, to najlepiej grać też w gry. Bo tak nie mając pojęcia co się dzieje w grach i nie grając, to może być ciężko naprawdę. Właśnie może rozwijając tę kwestię, takie pytanie już może, jeżeli ktoś chce tworzyć gry, to jak gra, tak, bo żeby tworzyć gry, warto grać, czy jest coś, co powinno się zmienić w sposobie, jaki gramy albo w jaki odbieramy gry, żeby jakby tą swoją umiejętność poprawić, nie wiem, jakieś... Zastanawiać się nad mechanikami różnymi, tak, powtarzać takie, levele. Tak, takie analizy, znaczy powtarzać, można też powtarzać levele, ale trzeba zacząć tak troszkę inaczej patrzeć na grę, tak obserwować, patrzeć co się stało, przez co się stało, dlaczego tak się stało, co ta rzecz mi dała, co mi się w tym podobało, co mnie sfrustrowało, takie takie podstawowe pytania mamy często, jak my na przykład gramy sobie i coś właśnie analizujemy. Oprócz grania, bo często jest tak, że nie mamy czasu, żeby grać we wszystko, YouTube, oglądanie walkthrough na YouTube, filmików, żeby nie grać w całą grę 10 godzin, tylko wyłapać jakieś tam kilka, kilka minut ze środka gry z kontra, to co interesuje, tak, że to też pomaga. Także nie tylko granie, ale też oglądanie. I oglądanie też daje taki inny pogląd wtedy, bo jak człowiek patrzy z boku na coś, jak ktoś inny gra, to całkiem inne informacje jest w stanie wyciągnąć, niż to, jakby sam grał, to są całkiem inne wrażenia też. tak? Na przykład, co, co pomijają inni, tak? Na przykład tak, takie tak, rzeczy tak. nie. No to no bo w i... jakąś grę, jak gramy powiedzmy, jakiejś tam grę TPP i patrzymy na swoją postać i się strzelamy, to się skupiamy na tym, co my teraz tym zrobimy, chcemy przetrwać. Tak, a jak oglądamy filmik, jak ktoś gra, no to wtedy patrzymy na całkiem inne rzeczy, że on, no dobra, on tu sobie strzala, ale to mnie interesuje, widzę inne rzeczy, jak się na przykład inne ajki zachowują i co oni tam robią, nie? Także to, to warto, warto właśnie grać i oglądać filmy. Z gier. A gdyby ktoś po tym kursie stwierdził, że tu mu się podoba, że on faktycznie chciałby się w tym kierunku rozwijać, to co poleczy też takiej osobie, że to jeszcze powinna zrobić dodatkowo, żeby móc kiedyś się ubiegać w pracy na przykład w Techlandzie właśnie? Albo nawet nie po, tylko w trakcie, żeby jak mu się zaczyna podobać to ta sprawa robienia to... gier, to co robić? Co robić? N aplikować. Aplikować, <laughs> tak, próbować, patrzeć czy są właśnie miejsca jakieś, e czy szukamy obecnie takich osób. Obecnie właśnie tam szukamy to chyba do mobilia z tego co pamiętam programistów. Patrzeć na, na naszą stronę Techland Jobs, i próbować nie bać się, śmiało wysyłać swoje CV, swoje rzeczy, które się zrobiło i nie bać się, tam, no, yes. nie, nie gryziemy, nie gryziemy. Jest poważna, poważna tutaj lista w tym z tego co widzę, scrolluje, scrolluje Ka i jest. Każdy, każdy coś sobie znajdzie, dla każdego coś tam jest. W porządku, to podsumujmy, kurs tworzenia gier w Unity, własny laptop zainstalowany w Unity, tak. środa, każda środa praktycznie? Tak, każda środa, godzina 20. padbar i prowadzi Rafał Polito, level designer z Techlandu, z którym przed chwilą rozmawialiśmy. Dzięki Ci wielkie za rozmowę. Ja również dziękuję do zobaczenia. I mi się słyszymy na antenie Radia Luz za chwilę. Jest godzina 18.33, słuchacie akademickiego Radia Luz na 91. I 6 ma dokładniej audycji Masz Trzy Życie, czyli audycję o grach wideo. I teraz y, opowiem Wam o grze, którą ostatnio grał Mateusz. Ciągle gram. Ciągle ja wiesz, że w nią grasz. Nawet w tym momencie mogę w nią klikać, bo jest bardzo wygodna, bo jest to gra, w którą można zagrać w przeglądarce. Pala się dowolno, czy może nie dowolną, ale raczej nową przeglądarkę. No i można w tą grę grać. No i na, to można też grać na przykład na w jakimś, na, na telefonie czy coś, bo gra jakby nie wymaga jakby jakiś dynamicznych akcji, bo to jest gra no typu, jakby taka klikana, tak? Jest to gra, może niektóre, niektóre osoby znają tego typu gry. Mamy po prostu naszego bohatera i wykonujemy akcję. Związany tam akurat z pomieszczeniem, w którym jesteśmy, czy rejony w którym jesteśmy, mamy po prostu opcję do wyboru na, no na ekranie właśnie przeglądarki mamy do wyboru opcje możemy pójść tam, nie wiem, czy, czy do lochów, czy coś, tego typu rzeczy. No i w większości wypadków właśnie tego typu gry są w klimatach właśnie takich, powiedzmy, fantazy tak, że mamy naszego rycerzyka, mamy broń i, i zbadamy tam różnego rodzaju rejony. Tutaj jest trochę inaczej, gdyż yy, bardzo... Jest ciekawy klimat tej gry. Jest taki trochę, trochę gotycki, trochę wiktoriański, a cała jakby historia tej gry jest, no w skrócie można ją opisać tak, że król, czy tam królowa Londynu, sprzedała ten Londyn, żeby ocalić swojego męża takie, takiemu czemuś, co się nazywa Eco Bazar, czyli takiemu powiedzmy, świadomemu bytowi, yy, który jest kontrolowany przez siedmiu mistrzów, ale, no i co się z tym Londynem stało? Ten Londyn został przeniesiony mile w głąb ziemi, w dół, przez bandę nietoperzy i został osadzony pomiędzy, znaczy na, na jakby na wodach pod, pod, pod morza. I w takich właśnie klimatach mamy yy, jakby obecnie tą grę. I Londyn był piątą, piątą piątym miastem, które się przyniosło. No i w tym momencie jest tam konflikt z czwartym miastem, czyli z czyli dawną stolicą Mongoli, ale... No i jakby taki setup jest tutaj tej gry. No i co my w tym Londynie robimy? Otóż gra jest o tyle specyficzna, że większość rzeczy, które tam robimy, to jest takie... jest takie specyficzne. To nie jest zwykle walka, tylko rozwiązujemy jakieś zagadki, rozwiązujemy problemy, Wybieramy właściwie własną drogę, trochę mi ta gra przypomina takie, wybierz własną przygodę, trochę tego typu rzecz. Eee... No i na przykład są to takie rzeczy, jak po prostu eee, wybierz się z diabłem na kawę. i to jest rzecz, którą po prostu klikamy i coś się dzieje, ale najważniejsze, co jest jakby, jakby też chwytem tej gry, jest fakt, że cała gra zawiera ponad milion słów. Są to różnego rodzaju opisy sytuacji, opisy wydarzeń, opisy jakby efektu naszych działań, więc jest naprawdę tego multum. Do tego mamy w samym tym Fallen Londonie multum lokalizacji i w, każdych, w każdym z nich są różne frakcje, z którymi możemy jakby zdobywać tutaj ich zaufanie, możemy się wspinać na różnego rodzaju pozycje. No i jest naprawdę strasznie dużo jakby jakby historii tutaj, można naprawdę po, poczytać sobie i to jest bardziej traktować to jako, powiedzmy, taką interaktywną historię, jak, e, jak grę, tak? E, jest pewien minus tej gry, ponieważ jest ona zrobiona, ona jest za darmo dostępna, można wejść na, wpisać Fallen London w Google i wyskoczy wam strona tego, e, ale no, ona musi jakoś na siebie zarabiać, więc e, jest to gra typu, mamy powiedzmy świeczkę akcji, 20 akcji, no i jak wykorzystamy te akcje, musimy trochę poczekać, żeby one nam się odnowiły. One nam się odnawiają w tempie e, jedna akcja na 10 minut. No więc jakoś po 3,5 godziny mamy z powrotem komplet akcji. Więc albo wyklikamy sobie w kilka, w kilka minut, czy kilkanaście, zależy od tego jakie mamy akurat sytuację. E, wyklikamy sobie tak czy i grę zostawimy, to tak, albo będziemy jakby kupować sobie. Albo kupimy sobie premium, to jest kilka dolarów na miesiąc, co, będzie, co da nam dwie, dwie świeczki, czyli 40 akcji. Albo będziemy mógł używać przedmiotów, które kosztują FATE, który jest powiedzmy walutą tą taką za prawdziwe pieniądze w tej grze. I ten FATE też jakby blokuje kilka różnych historii, które na pewno są bardzo ciekawe, ale pomimo tego jakby jest tam wystarczająco dużo kontentu, żeby... Bawić się za darmo. Żeby bawić się za darmo i... I myślę, że na pewno warto spróbować, bo to jest tak, krótka rzecz, którą można zrobić powiedzmy podczas przerwy, czy, czy to pomiędzy zajęciami, odpalić sobie na, na komputerze, przeklikać, albo odpalić na telefonie jadąc gdzieś, no bo to jest transfer, jest jak, jak na stronach powiedzmy, na zwykłych stronach, tak to nie jest naprawdę dużo. Albo w przerwie w pracy gdzieś raz, dwa, trzy powiedzmy na początku pracy, w środku i na końcu. jak na ktoś nas znajdzie, że w pracy gramy w gry... I nie no, mówię w... podczas przerwy, tak? Podczas przerwy e, przyjść przed, przed pracą, jeżeli ktoś ma, to akurat może sobie w trakcie jakim, nie wiem, przeglądają sobie wirtualną Polskę, to można odpalić taką grę. Potem jak mamy przerwę obiadową, no to zjemy, powiedzmy, zanim zjemy można sobie sprawdzić. Jest taka rzecz, nie? I, i naprawdę jest to na tyle jakby dla mnie intensywna dawka tej, tej historii krótkiej, i na tyle taka krótka i zadliwa, że, że jakby warto to sprawdzić. Niektórym może się nie podobać, że jakby w pewnym momencie trzeba jakby kilka, kilka takich cykli powiedzmy poświęcić na to, żeby odblokować kilka rzeczy. Jest, jest czasami się zdarza, że kilka cykli powiedzmy tych 20 akcyjnych się klika to samo, żeby powiedzmy jakiś nabić poziom jakiejś rzeczy i tak dalej. Mechanika jest prosta, po prostu mamy jakieś statystyki, cztery główne i całe bandy pobocznych i one jakby w, wpływają na to, co możemy robić. Myślę że też, klimat jest fajny i jeżeli ktoś jakby zetknął się z taką grę Sunless Sea, to jest taki roguelike właśnie w, tych samych, w tym samym świecie, no to niektóre rzeczy mogą mu tam umknąć, jakby w Stan C, dopóki nie, nie, nie dotknie falę Londona. jest to naprawdę takie intrygujące, nawet żeby wejść i, i zagrać. I jest to chyba na przykład jedyna gra, w której widziałem opcję zaproś kolegę na kawę. Nie? Masz opcję, że nie masz, wyśli zaproszenie, coś tam, coś tam, tylko wchodzisz w swoją tam posiadłość i możesz kliknąć zaproś znajomego do wypicia z tą kawę. On dostaje zaproszenie, że taki taki gentleman e, zaprosił cię na kawę, czy zechcesz do niego dołączyć. No i mamy w tym momencie właśnie e, tak, w taki bardzo uroczy sposób, taki intrygujący nawet sposób powiedziałbym, zaproszenie do gry i co wciąga, tak? I myślę, że warto spróbować. E, dla osób, które są jakby... będzie, będzie albo jest już nie jestem w stanie tego powiedzieć. że jest wersja na iOS-a, którą można ściągnąć. Jest to dokładnie to samo, tylko przystosowane pod telefon tak bezpośrednio. Więc e, gra się nazywa Fallen London. E, ma fikące z oczami i kłami, co jest no, dość taką ciekawą reprezentacją całości, bo e, świat, który oni tam wykreowali, jest naprawdę godny, godny spojrzenia, żeby się w niego, powiedzmy, zagłębić, chociaż na kilka minut. No, ok. Moim zdaniem gra, powiedzmy, brzmi intrygująco, ale po prostu ja na przykład nie jestem fanem gier przeglądarkowych, więc nie sądzę, żebym akurat ja po nią sięgnął. Spróbuj mi już. Spróbuj raz, zobaczę. Ja gdzie... w przerwach pracy gram akurat na mojej konsoli 3DS, więc konkurencja jest spora dla twojego tytułu. No tak. Tak, myślę, że 3 d wygrywa z tym, ale jeżeli ktoś, mówi, chce zobaczyć ciekawy świat i może poświęcić na te kilka minut, no to myślę, że warto na te kilka minut, powiedzmy, zagłębić się w tą grę. Kilka minut dziennie. No, na początku kilka minut, powiedzmy, teraz, tak, zobaczyć kilka minut teraz, jeżeli nas zaintryguje, no to sięgniemy po to za chwilkę, tak? No, a za kilka minut wrócimy do rozmowy o... O gier. Tak, tylko będzie trochę inny... Z innej strony, tak? Inny kontekst. Pewnie. Inny kontekst, tak, więc za kilka minut. No. akademicki radius i audycja masz życia no i co my dalej tworzymy gry albo będziemy próbowali tworzyć tylko no miłość tu ma informacje gdzie takie rzeczy można się nauczyć bo jednak wiedza jest najważniejsza tak w można się nauczyć tworzyć gry wszędzie za darmo prosto. już mówiliśmy dzisiaj rozmawialiśmy z Rafałem Polito o tym jak we Wrocławiu w Padbarze nauczyć się tworzyć gry w Unity natomiast są nieco bardziej powiedzmy zorganizowane akcje nie żebym powiedział że ta w Podbarze jest gorsza ale inne po prostu dzisiaj pewnie o dwóch akademiach tworzenia gier. Pierwsza z nich to akademia free-to-play. O ile się nie mylę, to jest chyba już w tym roku trzecia edycja akademii free-to-play. Ona jest organizowana przez wrocławskie studio Ten Square Games. Ona polega na tym, że faktycznie i Polski, można się do niej zapisać przez internet, ponieważ pierwszy etap tej akademii jest online. Przez pięć tygodni będą udostępniane słuchaczom powiedzmy tej akademii pięć różnotematycznych kursów i najlepsi ludzie, bo tam będą jakieś zadania i najlepiej ocenieni ludzie będą zaproszeni na warsztaty, dwudniowe warsztaty do Wrocławia, gdzie powiedzmy Zakończy się ta akademia, będzie oczywiście można wygrać ciekawe nagrody i coś więcej o tej akademii free-to-play. Oczywiście jak tworzyć gry, ale też z takim wskazaniem na gry właśnie free-to-playowe, czyli te, których się nie kupuje za pieniądze, a w których jest tak zwana monetyzacja, czyli są mikropłatności itd., itd. Same te działy, które będą udostępniane w kolejnych tygodniach słuchaczom, te wykłady, dotyczą m.in. takich tematów jak cykl życia gry, monetyzacja, retencja czy viral to też jest istotne w tego typu grach właśnie. Więc z tego wszystkiego się możecie dowiedzieć, jak to wygląda w Akademii Free2Play, strona jest Akademia F2P. F2P.pl tak. I tam też chyba jeszcze się można zapisać, mimo Znaczyli, że Akademia już i, i, startowała. Tak, Akademia wystartowała 1 października, ale ja na stronie widzę jeszcze formularz zgłoszeniowy, więc no jeżeli ktoś jakby nie obawia się tego, że będzie miał w plecy jakby. Sami byliśmy na pierwszej edycji i trzeba przyznać, że było bardzo ciekawie, bardzo twórcza atmosfera, no i przede wszystkim trzeba może powiedzieć, bo też nie każdy może wie, że to nie jest powiedzmy kurs tworzenia gier, pisać gry w jakimś silniku czy tak dalej, tylko jakie gry projektować. To jest bardziej kurs game designu, czyli Mieć pomysł na grę, mieć pomysł na jej mechanikę, mieć pomysł na to, jak ona ma działać, i tak dalej, i tak dalej. I o to w tej akademii chodzi, więc nie trzeba być programistą, a nawet wypadałoby nie być programistą, żeby na ten kurs się zapisać, bo to jest zupełnie inna broszka, projektowanie design gier. Także serdecznie zachęcamy, jeżeli chcecie, bo to w sumie każdy może w całej Polsce zacząć. No a czy komuś się uda przyjechać na warsztaty do Wrocławia, to się przekonamy później. Jeszcze jest druga akademia, o której chcę Wam powiedzieć. Ona się nazywa Ganimid Akademii. Tak, Gany Mede, tak się to pisze. To nazwa mi się kojarzy z jakąś taką gwiazdą, w jakimś kosmosie. Się z tego co pamiętam, największy księżyc Jowisze. Piękna nazwa dla spółki, która pochodzi z Krakowa i zajmuje się tworzeniem gier, zarówno online, jak i mobilnych. Typu Social Casino, i ta firma oferuje, ona już prowadziła rok temu y, Akademię Ganymit właśnie, Ganymed Academy. W wakacje prowadziła też letnią szkołę Game Devu, i w tym roku akademickim, nowym czy roku szkolnym, wraca ze swoją inicjatywą Ganymit Academy już z numerem 2. I ona jest y, trochę luźniejszą formą uczenia się o grach. Miałam na przykład rozpiskę w ręku, rozpiskę październikowych spotkań. Kupujemy darmowe bilety na spotkania, które odbywają się w Krakowie, więc trzeba być niestety na miejscu, i tam różni ciekawi ludzie będą opowiadać na Różne ciekawe tematy związane właśnie z tworzeniem. A już wiadomo, pierwsza rzecz, którą można tam usłyszeć, powiedzmy po audycji. Co tam będzie, jeżeli ktoś w tym momencie wstał i idzie co zobaczy. Odbyło się już pierwsze spotkanie, więc przegapiliście takie tematy, jak inspiruj i daj się zainspirować, albo prowadzenie do interaktywnego audio. Ten drugi wykład na przykład prowadził Krzysztof Binczak. On jest redaktorem serwisu GameMusic.pl, więc co tu dużo nie mówisz, to jest specjalista od muzyki w grach. I takich specjalistów też w Gany Academy jest wielu. Na przykład nie wiem, czy ci mówi imię, nazwisko Michał Marcinkowski. I, mi ma. Ale na pewno ci coś powie nazwa Soldat. Tak, powie ojej. Tak. Aż, tak, ojej. Aż tak, są tacy Ty, ludzie nawet. W, tyle w tę tyle, tyle grę. Yy... I na jego wykład Gralem. akurat możecie, na jego wykład możecie zdążyć, bo on dopiero 7 właśnie. października. Pier... O, to, o, to właśnie pytam. 7 października to będzie jest najbliższy wykład jakiś, tak? Tak. I tam właśnie będzie Michał Martinkowski, ale nie będzie mówił o soldacie, bo to jest jego stara gra. On będzie a. mówił o swoich nowszych tytułach, na przykład o Kings Arthur's Gold i o tym, co po stworzeniu gry. Tak, a coś jeszcze, czy tylko jedna o tym? Ten... No nie no, tych, tych terminów. Ale to mówię ten najbliższy termin, żeby ludzie się zorientowali. Tak, to jarali, jest 8 października. Krzysztof Winczak, który jest właśnie dyrektorem w serwisie. GameMusic.pl będzie mówił. Taki temat ma. Od Mobile do AAA. Udźwiękowanie projektów o różnej skali czyli jak się prezentuje muzyka w grach małych i w grach wielkich. Bardzo bardzo mnie to ciekawi, niestety daleko daleko mam do Krakowa, więc I, mi trochę. Jest taka cała rozpiska październikowa na temat o grach Indii, myślę, że z pewnością no jeżeli ja bym był w Krakowie, to wszystkie terminy bym obstawił na pewno. Z Wrocławia mamy trochę dalej, ale na pewno cały czas warto wziąć uwagę, że jeżeli gdzieś po drodze nam będzie do Krakowa, to jak najbardziej na te wykłady można się na jedyn, Nawet na jeden, tak? Bo nawet jest... na jeden, Jeżeli was jakiś temat interesuje, bo tematy są przeróżne, a osoby, które o nich opowiadają, są specjalistami w swojej dziedzinie, więc na pewno warto, jeżeli interesujecie się tworzeniem gier. No bo, chociaż myślę, że graczom też może, mogą się takie tematy spodobać, mimo, że one są, wezmę trochę ukierunkowane na tworzenie gier. Znaczy, no, ja myślę, że to na pewno pozwoli w jakiś inny sposób na grę spojrzeć, tak? To inne spojrzenie na gry to jest właśnie ta domena twórców gier, bo są z tego co tacy, którzy właśnie mało grają, a dużo tworzą. Także polecamy Akademia Fit to play Ganymede Academy, dwa ciekawe projekty, w których na pewno warto wziąć udział. Tak jak mówiliśmy, strona Academia PPL, czy też Ganymede Akademię, EU. Tak jak Mateuszam Powiedział, zachęcamy do sprawdzenia, do, do przeczytania informacji i do wzięcia udziału, jeżeli macie taką możliwość. Tak, jeżeli o wzięciu udziału mówimy, to jeszcze udział w Facebooku i w YouTubach naszych. Wszystko jest jeszcze życia Dla osób, które czekają na e, najnowsze, najnowszą część alfabetu gier, no to czekamy na literkę D niestety w tym momencie. E, Michał leży w szpitalu, ale wszystko jest na najlepszej drodze, więc... Jak tylko wyjdzie, to się grzeć pojawi. Za tydzień, w, w czasie, w którym się pojawia alfabet, ja powiem w tym momencie o grze, w którą można albo nie można, zobaczycie, za darmo pograć. Jeżeli się gra w nią za darmo, no to czy jest to grywalne? Będzie to najnowszy odcinek za darmo gramu. No a co, tymczasem się chyba z wami pożegnamy, tak? Tak. To ostatnią godzinę byli z wami Miłosz Szymczak. Mateusz Gasiński. Audycję realizowała Gosia Killer. A nas no. usłyszycie za tydzień. Cześć. Też będziemy grali, tak? No. Cześć. Cześć.